To są informacje Polskiego Radia 24. Kto podpalił i kto je zlecił, jest kolejny trop w sprawie pożaru hali przy Marywilskiej 44. Koalicja rządząca grzmi po wyroku w sprawie nieodebrania przez rząd PiS szczepionek. Polska ma zapłacić miliardy złotych kary. Kościół obchodzi Wielki Czwartek, wieczorem początek Triduum Paschalnego. Minęła 15. Bartosz Tołdorowicz, Dzień Dobry Państwu. Jest drugi akt oskarżenia w sprawie podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty pięciu osobom. Wśród nich jest mężczyzna, który nagrał pożar obiektu. Miało ono trafić do jego zleceniodawców i rosyjskiego wywiadu. Wciąż nie wiadomo, kto podpalił budynek i kto to zlecił, mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w zakresie pięciu osób. Jest to w zasadzie już drugi akt oskarżenia w tej sprawie i w ramach tego aktu oskarżenia objętych zostało trzy dobrze znane zdarzenia o charakterze sabotażowym. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Maregryckiej 44. Za podpaleniem centrum handlowego stoi Międzynarodowa Grupa Przestępcza działająca w Polsce i na Litwie. Na zlecenie rosyjskiego wywiadu podpalała ona wielkopowierzchniowe markety. Zapłaci za to każda polska rodzina. Tak minister finansów komentuje wyrok sądu w Brukseli, który nałożył na nasz kraj karę za nieodebranie szczepionek covidowych. Polska ma zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych i dotyczy to kontraktu zawartego przez rząd Mateusza Morawieckiego. Zarówno minister finansów, jak i szefowa resortu zdrowia wprost oskarżają rząd Mateusza Morawieckiego o zaniedbania w tej sprawie i orzeczoną teraz karę. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał, że również Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w złożonym zamówieniu. Raport wskazuje na... To, iż wyraźnie przeszacowano liczbę szczepionek, jakie będą potrzebne Polsce. I to kolejna zła decyzja podjęta przez rząd PiSu. Zgodnie z wyrokiem brukselskiego sądu, Polska ma nie tylko zapłacić firmie za szczepionki, ale i odebrać preparaty. Które nie zostaną użyte w naszym kraju, podkreślała ministra zdrowia Jolanta Subierańska-Grenda. Te pieniądze, 6 miliardów złotych, to również 64 miliony dawek szczepionki, którą będziemy zobowiązani odebrać i która będzie zutylizowana. Rząd zapowiedział złożenie apelacji. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura po zawiadomieniu Krajowej Administracji Skarbowej prowadzącej audyt w resorcie zdrowia. Dagmar Kędzior, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o państwowej inspekcji pracy podpisana przez prezydenta. Karol Nawrócki odesłał jednocześnie przepisy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. To nie blokuje wejścia ich w życie, uspokaja wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski i dodaje, że oprócz przywrócenia praworządności na rynku pracy ustawa zabezpieczy wypłatę dla Polski miliardów złotych z KPO. Oprócz tego, że polscy pracownicy dostali prezent w postaci reformy Państwowej Inspekcji Pracy, skuteczne mechanizmy ochrony polskich pracowników i wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, bo to i nowe kompetencje, i etaty, i pieniądze, to my wszyscy dostaniemy 11 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa nadaje Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 35 na Dolnym Śląsku. W Wojnarowicach na trasie ze Świdnicy do Wrocławia ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Prawdopodobną przyczyną wypadku był nieprawidłowy manewr wyprzedzania, mówi Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Kierujący samochodem marki Volkswagen podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym mężczyzną lat 59. Niestety, w wyniku tego wderzenia, śmierć się na miejscu poniosły dwie osoby. Kolejnych dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. To uroczystości, które upamiętniają ustanowienie Eucharystii. Kościół obchodzi dziś Wielki Czwartek. Przed południem kapłani celebrowali msze Krzyżma Świętego. Wieczorem, że wieczerzy pańskiej rozpocznie obchody Triduum Paschalnego. Podczas mszy krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej arcybiskup Adrian Galbas mówił do kapłanów o tym, jakie powinno być dobre kazanie. Niech nasze homilie będą przygotowane, biblijne. Niech ludziom nie mieszają w głowach, ale porządkują myślenie. Przygotowując kazanie, nie korzystajcie z czatów AI, dodawał Metropolita Warszawski. Czytanie kazań wyprodukowanych przez maszynę jest rodzajem kłamstwa. Największa radość dla księdza? Szczególnie się doświadcza jej, kiedy się służy osobom, którzy naprawdę potrzebują Jezusa Chrystusa, bo znaleźli się w sytuacjach bardzo trudnych. Odpowiedział ksiądz Sylwester, orionista. Dzisiejsza liturgia uobecnia ostatnią wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To były informacje Polskiego Radia 24. Za oknami coraz więcej chmur. Na słońce mogą liczyć obecnie mieszkańcy północnej Polski oraz części województw świętokrzyskiego i lubelskiego. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe opady deszczu w górach śniegu. Temperatury od 3 stopni w rejonie Zakopanego, 10 na Wybrzeżu, przez 12 w centrum i na Dolnym Śląsku, do 14 w rejonie Warszawy. Klimat. W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątek stanowią Gdański, Bydgoszcz. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Klimat.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 Reklamie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 jest czwartek, 2 kwietnia 15.08. Dzień w Polskim Radiu 24. Jutro maksymalna cena dla benzyny bezołowiowej 95 wyniesie 6 ,19 zł 19 groszy za litr, z kolei za benzynę bezołowiową 98 zapłacimy maksymalnie 6 ,80 zł 80 groszy za litr, olej napędowy 7 ,64 zł 64 za litr. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, opublikowanego przed południem w monitorze polskim. Limity obowiązują wszystkie stacje paliw kraju, a ich przekroczenie może skutkować wysokimi karami finansowymi. Sprawdzimy teraz jak wygląda sytuacja w praktyce, czy przepisy są respektowane. Z nami jest Maciej Jastrzębski. Maczku. Dzień dobry, witam. Podobno podróżujesz po drogach Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego. Opowiedz czy mimo obowiązujących limitów są stacje, które sprzedają paliwo powyżej maksymalnej ceny? Nie, ja nie spotkałem takich stacji, ja odwiedziłem kilkanaście, nie natrafiłem na żadną, która łamałaby prawo. Te pułapy na dzisiaj obowiązujące, ja przypomnę Państwu, to 6,23 za 95, 6,84 za 98 i olej napędowy 7 złotych i 65 groszy. W rejonie Płocka i Włocławka kierowcy jeszcze nie do końca oswoili się z tym, że codziennie mogą na nich czekać niespodzianki cenowe. Jednym to odpowiada, innym jest obojętne, bo po prostu tankują, płacą i nawet nie patrzą ile zapłacą, byle nie było jakichś drastycznych podwyżek, ale są też i tacy kierowcy, którzy narzekają albo no, powiedzmy sobie inaczej, nie rozumieją dlaczego tak się dzieje. Była wczoraj inna cena i dzisiaj inna cena, dlaczego tak się robi. 6,15, dzisiaj 6,27. Nie ma nigdy stałej ceny. Pan jak odbiera to regulowanie cen? Wszystko mi jedno. Cały czas jest cena w górę, nie? Nie wiem, czy stanie je, czy może zdrożeje jeszcze. Ja przypomnę także, że są tacy użytkownicy dróg, którzy narzekają, mówią wprost, że nie podoba im się decyzja rządu w kwestii regulacji cen paliw. Poszło niby to w dół, ale to jest dla takich naszych, tych jak my, zwykli ludzie, ale teraz weźmy przedsiębiorców, nie? Jak taki przedsiębiorca, który potrzebuje dużo litrów, który ma to swoją firmę, to jak on ma się do tego odnieść, nie? Dla niego to jest szał w kolano, nie? Ktoś jak prowadzi biznes, no to wiesz, czym jest do rzeczy, tak? My mamy najwyższe ceny w Europie, nie? No się nie oszukujmy, no. Ja rynek śledzę, wiem jak to wygląda, tak? Słysząc przez dwa dni, że tak nie jest, jeszcze raz dzisiaj sprawdziłem, by wyprowadzić z błędu naszego słuchacza. Otóż w większości krajów europejskich ceny są o półtora, może nawet i dwa złote wyższe niż w Polsce, ale na pewno Polska jest tym krajem, który w tej chwili w całej Unii Europejskiej ma najniższe ceny paliw. Może poza Luksemburgiem, gdzie zawsze paliwo było bardzo tanie, a przyznam szczerze, dzisiaj nie sprawdziłem. Natomiast wracając do mazowieckich i kujawsko-pomorskich stacji paliwowych, tutaj piątka kosztuje od 6,9 groszy do 6 zł i 21 groszy. Są także w rejonie Płocka stacje, na których 95 piątkę można kupić za cenę niższą niż 6 złotych na przykład 5,95 albo 5,97. Litr oleju napędowego Górna Granica przypomnę oficjalnie na dzisiaj 7,65, a na stacjach paliw w rejonie Płocka i Włocławka 7,49 i 7,60. Część stacji paliwowych ustali ceny na maksymalnym pułapie, to już tak podsumowując, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe. 2, 3, nawet 5 groszy od tej górnej granicy. A to, co Państwo usłyszeli już od Ciebie na początku, na jutro ceny kształtują się 95, 6,19, 98, osiemdziesiąt olej napędowy 7,64. To są te górne pułapy. Od rana będę sprawdzał, czy na przykład na autostradzie A1, która prowadzi z południa na północ Polski wrotnie oczywiście. Ci wszyscy, którzy wybierają się na święta do rodzin albo do jakichś sanatoriów czy, czy domów wypoczynkowych będą musieli borykać się z wysokimi cenami na autostradzie, bo tam zawsze są wyższe niż na tych stacjach, które znajdują się w pobliskich wioskach czy też w miastach. Czy mogą liczyć na to, że utrzymane zostaną na dość niskich poziomach? Maciej Jastrzębski zebrał dla Państwa te wszystkie informacje. Maczku, spokojnej podróży. Podróży ci w takim razie życzę Wszystkim i bardzo dziękuję. Pozdrawiam. A teraz no, porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie podróżować, bo przed nami święta wielkanocne i wiele osób udaje się w daleką podróż do rodziny. Gość Polskiego Radia 24. A z nami jest Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, czołem. Powiedz mi Tomku, czy auto już twoje jest przygotowane, czy ty pozostajesz w miejscu zamieszkania i co byś poradził tym, którzy wyruszają w długą, daleką podróż, co powinni sprawdzić przed wyjazdem? Mam ten komfort, że całą rodzinę mam blisko, więc nie muszę się szczególnie przygotować do trasy, bo w jedną stronę do brata 20 minut, do mamy 30, zatem pod uwagę realia aglomeracji marszowskiej to nie trzeba przygotować się do eskapady, ale wielu z naszych słuchaczy ma rodzinę daleko i będą jechali kilka godzin. Kochani, pierwsza rzecz to przygotować się dzień przed wyjazdem, odpocząć, być wyspanym, dobrze nastawionym do drogi, sprawdzić czy nasze y, końcówki spryskiwa, czy faktycznie dobrze spryskują szybę, a nie na dach. Czy oświetlenie mamy kompletne, czy mamy właściwe ciśnienie w ogumieniu, gdzie mamy koło zapasowe, bo prawa Murphy'ego mówią, że zapasu będzie potrzebował ten, kto tego zapasu nigdy nie sprawdza i nie wie, gdzie ma lewarek. E, I przygotujmy się, jeśli chodzi o pakowanie, bo to nie będą długie święta. W poniedziałek pewnie będziemy wracać, w dany poniedziałek. Zatem też wiele bagażu nie pojedzie. No i prezentów nie ma w tej Wielkanocie. To jest zupełnie inne, inne pakowanie tak, niż przy świętami Bożego Narodzenia. Jest cieplej, więc nie trzeba palt, kożuchów. Bo nawet jak będziemy chcieli odwiedzić e, groby najbliższych, będąc przy okazji w miejscu w miejscowości rodzinnej, to też ubierzemy się lżej niż na ostatnie Boże Narodzenie. I teraz kochani... E, Mamy XXI wiek. Internet w telefonie, laptopa w domu. Sprawdźmy, czy ta trasa, którą żeśmy sobie obrali jest przejezdna, bo może są remonty, mijanki, czyli ruch wahadłowy, czy może wybrać lepszą trasę. Zadzwonimy do rodziny, czy u nich w okolicy wszystko dobrze, czy może most zerwany na południu Polski w ostatnią powódź jest już odbudowany i możemy wracać trasą krótszą, a niekoniecznie starym objazdem. Czyli zaplanujmy tę trasę korzystając z dobrodziejstw techniki. Sprawdźmy to przed wyjazdem. To teraz zastanówmy się nad pogodą, bo z jednej strony wiosna, ale ona też potrafi być zdradliwa. Dlatego, że tak, z jednej strony mogą być przymrozki, z drugiej strony może się już pojawić to oślepiające na przykład słońce. Na co ty byś zwrócił uwagę podczas tych wiosennych warunków na drodze? Mam w aucie okulary dobre, polaryzujące, niedrogie, ale przyzwoitej jakości okulary przeciwsłoneczne. Są na podorędziu, mam je wetknięte za daszek przeciwsłoneczny, tak żeby nie szukać, kiedy stwierdzę, że są potrzebne, bo nie zawsze samo opuszczenie daszka przeciwsłonecznego załatwia sprawę i daje komfort. Czasami potem są okulary, Kochani, korzystajmy. Kto ma fotochromy, to ma łatwiej. E, pakując się z rodziną, też zadbajmy o to, żeby w tę trasę mieć co wypić w samochodzie. Mówimy oczywiście o rzeczach dopuszczalnych, czyli kawa, herbata, to co lubimy, woda. Unikajmy energetyków, bo one nam dają krótkotrwały przyrost mocy, a potem długotrwały, nużący zjazd. Jest to fatalna maniera pić takie napoje, z długą trasę, jest lepiej pić wodę, Albo kawę, herbatę. Jeżeli chodzi o przekąski, no to tutaj bufetowy, czyli pasażer ma zapewnić komfort kierującemu i lepiej, żeby kierujący miał co przekąsić i się lepiej czuł, niż miałby marudzić, że jest głodny, ale z kolei przy trasie to jeść nie będzie, bo to dla niego niekomfortowe i tak dalej, a sieciówki to z kolei może mało fit, mało dietetyczne, też nie niedobrze. Spakujmy się tak, żeby to przegryzanie, przekąszanie, popijanie w trasie było przyjemne, bo wtedy my się łatwiej skupimy na drodze. Jest tam zwyczajnie bezpieczniej. Wspomniałeś o tym, żeby postarać się oczywiście, <grym> no bo w ferworze tych przygotowań przed wyjazdem o to może być niełatwo, czyli o tym, żeby być wypoczętym przed podróżą. Ale jeżeli na przykład nie mamy doświadczenia, nie jeździmy często w długie trasy, jak często robić przerwy w trasie? Co powinno być takim dla nas punktem zapalnym? Bo jak to zmęczenie może wpływać na koncentrację kierowcy? Planowanie z góry przerw, znając rozkład stacji benzynowych, miejsc obsługi pasażerów, czy innych parkingów przy autostradach ekspresowych, możemy to łatwo zaplanować. Zróbmy także co godzinę, półtorej zrobimy sobie przerwę, pięćdziesięć minut. To nie jest dyshonor. Planowanie przerw w trasie świadczy o dojrzałości, o odpowiedzialności kierowcy, który chce zwyczajnie bezpiecznie jechać. Jeżeli zorientujemy się, że nie pamiętamy ostatniego kilometra trasy, że nie wiemy, jak byśmy przejechali ostatnie parę minut. Pojechaliśmy z otwartymi oczami, ale bez świadomości, co się dzieje przed nami. Prowadziliśmy automatycznie. To jest sygnał do tego, żeby natychmiast poszukać miejsca, gdzie można bezpiecznie zjechać odpocząć. Sam po sobie wiem, że czasami pół godzina drzemka w aucie bardzo mocno ratuje sytuację. I to też nie jest dyshonor. Głupotą jest kozactwo, takie najgorzej pojmowane, i parcie z każdą godziną bez odpoczynku i wtedy dochodzi do wypadków najczęściej tuż przed końcem podróży. Prawie u celu był, z naciskiem na prawie, nie dojechał, bo rozbił auto. Więc jak czujemy, że z opóźnieniem reagujemy na to, że przed nami pojazdy hamują, albo widzimy Tablicę drogowskazową przed węzłem, rozjazdy gdzie w prawo, gdzie prosto, gdzie w lewo i widzimy i nie potrafimy z tego skorzystać, jesteśmy zmęczeni. Więc z rozmysłu lepiej profilaktycznie co godzinę, półtorej zrobić sobie przerwę, wyjść z auta, rozprostować nogi, przejść się, napić się kawy herbaty, wody gazowanej, a po to, żeby nam się odbiło, żeby też organizm się wzruszył. E, niż brnąć w trasie ze zmęczeniem i ryzykować na przykład najechanie na pojazdy poprzedzające, bo za późno zaczniemy hamować, kiedy przed nami stanie się coś niedobrego. Nie kozaczyć, odpoczywać po drodze. Czy wbrew pozorom lepiej, żeby pogoda była e, kapryśna w te święta, bo wtedy jeździmy <goda> ostrożniej, niż piękna, słoneczna pogoda, bo wtedy nasza czujność spada i niestety. I zwiększamy prędkość i dochodzi do e, dużo bardziej, bym powiedziała, tragicznych wypadków. No właśnie. Poruszyła pani redaktor ciekawą rzecz, taki paradoks. Im gorsza pogoda w okresie świątecznym, przedświątecznym, czy przed dużymi weekendami, tym mniej wypadków. Jeżeli policjanci omawiają akcję znicz, czyli początek listopada, jeżeli pogoda jest, mówiąc kolokwialnie, żyleta, Wypadków jest bardzo dużo. Ludzie żyją szybko, pewnie, zbyt odważnie dochodzi do zdarzeń. Jeżeli jest śnieg z deszczem, że żal psa wypuścić na zewnątrz, wypadków jest paradoksalnie bardzo mało. Ja myślę, że... Z czego to by było, wynika? Gdyby... Czy po prostu tracimy czujność? Bo jak patrzymy, no. że jest piękna, słoneczna pogoda, tak. to tracimy czujność po prostu? Tak, włącza się brawura, się, włącza się nieuzasadniony optymizm, e, włącza się pewność siebie, która nie jest też uzasadniona i ludzie jeżdżą za szybko, hamują za późno, bagatelizują to co się przed nimi. Więc, drodzy Państwo, nawet tak będzie jak najlepsza pogoda, czego chcielibyśmy, no bo milej się jedzie, Jeźdźmy z prędkościami przyzwoitymi, nie przekraczajmy prędkości dopuszczalnych, utrzymujmy odstęp nie mniejszy jak 3 sekundy od pojazdu poprzedzającego w dobrych warunkach jak dzisiaj, a 4 sekundy gdyby padał deszcz. Chodzi o to, żeby odległość, jaka dzieli nas od pojazdu poprzedzającego, pokonać w czasie nie krótszym jak 3 sekundy w warunkach dobrych i 4 sekundy w warunkach deszczowych. I już. Więc y, nie, nie szarżujmy. Doświadczony, odpowiedzialny, mądry kierowca wie, że ma się nie dać sprowokować dobrej pogodzie i bezpiecznie dojechać do celu z rodziną. Zimą kierowcy są trochę rozleniwieni. Tutaj mam na myśli to, że są sami na drodze, nie ma innych użytkowników ruchu. Co innego jest wiosną i latem już mamy i motocyklistów, i mamy rowerzystów. Już jest jest ich więcej. Jest ich więcej. Do tego oczywiście, jeżeli poruszamy się w mieście, bo nie rozmawiamy tylko o przemieszczaniu się przez pół Polski, ale przecież podróżujemy. No tak jak ty chociażby, że masz 20 tak. minut, no to będziesz podróżował po po mieście, piesi, użytkownicy hulajnuk, inne pojazdy, no to też trzeba mieć, znaczy trzeba sobie po tym pół roku przypomnieć, że są inni użytkownicy, ci nieoznakowani i eee. trzeba na nich eee. zwracać uwagę. Ja mam jeden apel do wszystkich. chronić, bądźmy zwyczajnie po chrześcijańsku dla siebie uprzejmi. Nie róbmy sobie przykrych niespodzianek, pokazując się znienacka na hulajnozę na rowerze. Jadąc samochodem, zwracajmy uwagę na rowerzystów i innych użytkowników jednośladów, a motocyklistów, którzy są mi bardzo bliscy sercu, bo sam jestem motocyklistą, bardzo proszę, jeździjmy rozważnie, a jak nas emocje noszą, to się zapiszmy na zajęcia na torze i na torze możemy się wyszaleć, a po drogach, które są wspólne, jeździmy odpowiedzialnie, bezpiecznie, z głową i już. I myślę, że możemy sobie wszyscy życzyć dobrych, spokojnych, w dobrej atmosferze spędzonych świąt i żebyśmy się wszyscy w komplecie spotkali przy nadbiornikach po świętach, żeby nikogo nie zabrakło. Kolejny wątek, który będę chciała poruszyć to jest alkohol. Bo zło. tak, bo to wraca zawsze w przypadku długich weekendów, niezależnie czy to są te e, święta Bożego Narodzenia, czy to jest majówka. Każdy e, wówczas pojawia się oczywiście akcja policji. Czy to bezpieczne święta, czy bezpieczny weekend? E, I cały czas trzeba przypominać, że żadna dawka alkoholu nie jest bezpieczna dla prowadzenia. I chyba najważniejsze jest to, że jeżeli Dzień wcześniej, czyli na przykład, nie wiem, w niedzielę wielkanocną, a planujemy powrót w poniedziałek, no to w niedzielę już nie powinniśmy pić tego alkoholu. Absolutnie. Bo co innego, jeżeli chłop, który waży kwintal, wypije sobie piwo sobie małego drinka. Przez te 10 godzin ten alkohol wyparuje, ale jeżeli ktoś przyjmuje potężne ilości alkoholu wysokoprocentowego, znaczy sam fakt, że ludzie takie rzeczy i w takich ilościach piją, to już jest odrażający. I on potem mówi, że zje w poniedziałek śniadanko i wróci do domu. Nie, to nawet jeżeli chłop waży 100 kilo, ale wypił dużo, to on rano ma alkohol we krwi. On się może czuć nieźle. On może się może wydawać, że ma dobry refleks i ocenia sytuację prawidłowo. Ale tak naprawdę ma opóźnioną reakcję, ma upośledzony proces decyzyjny e, i trzymam kciuki za to, żeby policja i inne służby wyłapywały jak najwięcej jadących alkoholu. Mam tutaj wielką prośbę do gospodarzy, którzy przyjmują gości w święta. Nie proponujcie. Jeżeli chcecie, wypijcie sobie wieczorem w dobrym towarzystwie, w dobrej atmosferze troszkę dobrego alkoholu, troszkę po to, żeby nie było ryzyka, że nasznego dnia ktoś pojedzie w stanie, który no, dyskwalifikuje go jako kierowcę, bo bardzo łatwo o nieszczęście. I chyba też kolejny apel jest do mm, pasażerów, bo to też się nie zdarza, tolerować. że jest to społecz, społeczne po prostu przyzwolenie, że kierowca wsiada jest. pod wpływem alkoholu, a w środku jest cała rodzina i nikt nie reaguje. Ja myślę, że tu jest temat na osobną audycję, gdzie wypowie się psycholog na temat przemocy domowej, również ekonomicznej i ja mam świadomość i nasi słuchacze często też, że wielokrotnie kobieta poddawana jest przemocy w domu, także ekonomicznej i ona się nie odezwie, ona nie zwróci uwagi mężowi, bo jest zachukana, często jest bita i jej przez gardło nie przejdzie powiedzieć mężowi, że nigdzie nie jedzie, bo wypił że ma oddać kluczyki i zostaną dłużej u mamusi, czy u siostry, czy u szwagra. Ale nie będą jechać, bo ona widzi, że on jeszcze jest pijany. Ona tego często nie robi, dlatego, że tam jest przemoc w domu. A to już jest osobna rzecz i myślę, że tu specjalista psychologii e, mógłby dużo nam powiedzieć, jak wesprzeć taką osobę, jeżeli jest to nasza sąsiadka, znajoma, kuzynka, e, bo taki pijak, taki łobuz swoim złem promieniuje na wszystkich dookoła. Także oby tych przypadków było jak najmniej. Od początku roku sukcesywnie wprowadzane są różne zmiany w ruchu drogowym. Chyba teraz przy okazji tego weekendu, kiedy będziemy podróżować, no ważna zmiana, która jest od 3 marca, że przekroczenie prędkości od ponad 50 km na godzinę na jednojezdniowej drodze poza terenem zabudowanym oznacza dokładnie to samo, co w mieście, czyli to zatrzymanie Tak, prawa jazdy na 3 miesiące. I trzeba powiedzieć, że do tej pory ten przepis, który obowiązywał w terenie zabudowanym e, przynosi efekty. Czy ta nadmierna prędkość to wciąż jest jedna z głównych przyczyn wypadków? Jest, oczywiście, dlatego, że podwojenie prędkości wydłuża drogę hamowania czterokrotnie, potrojenie dziewięciokrotnie. E, więc zwiększenie prędkości ze 100 na godzinę do 150 e, naprawdę dramatycznie zmniejsza nasze szanse ominięcia przeszkody, czyli przede wszystkim wyhamowania, zatrzymania pojazdu, że mi coś się dzieje. E, cóż, jest to straszny problem w Polsce i ludzie, że za szybko, wyprzedzają w miejscach absurdalnych. Okazuje się finalnie, że nic nie zyskali, bo my się potem koło tych ludzi zatrzymujemy na światłach, na skrzyżowaniu. A patrzymy na nich, oni przed chwilą wykonali brawurowy manewr wyprzedzając nas po wariacku i nic na tym nie zarobili. Stoimy obok siebie na światłach. Więc kochani, nie dajemy się prowokować, jeździmy rozważnie, nie przekraczamy prędkości, bo wcale szybciej nie dojedziemy do celu. Natomiast przekraczanie prędkości znaczne do potęgi zwiększa ryzyko wypadku. Po to, co nam to? Tomek, to na koniec. Co życzysz kierowcom w, przed świętami, którzy udają się w daleką podróż? Wszystkim kierowcom, naszym słuchaczom i ich rodzinom życzę, żeby... E, prawda, sytuacja na Bliskim Wschodzie się zakończyła, bo tam giną ludzie, żeby pan Trump zakończył swój plan pokojowy, dzięki czemu paliwo będzie tańsze, ale tak poważnie to życzę też wszystkim zdrowia, cierpliwości, poczucia humoru i życzliwości na drodze. Jak ktoś przed nami zrobi jakieś głupstwo, to pomyślmy sobie, że może on z drugiego końca Polski przyjechał i zwyczajnie, zaplątał się u nas w mieście, na skrzyżowaniu, na wsi, a może był to ostatni raz 20 lat temu. Miejscowość się rozwinęła, drogi przebudowali i ktoś się trochę pogubił. Życzliwie patrzmy na tych, którzy się troszkę na skrzyżowaniach plączą, bo załóżmy, że nie robią tego celowo. Zwyczajnie liczba bodźców ich przerosła. Życzliwość, życzliwość, życzliwość. Ułatwiajmy sobie zmianę pasa, ułatwiajmy sobie korzystanie z pasa rozbiegowego e, i wtedy będzie tylko bezpieczniej, a na pewno przyjemniej. Życzył instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik. Bardzo Ci dziękuję Tomku. Szczęsowy świąt, paniam czołem. Reklama. Z Carrefourem Wielkanoc tania jak barszcz. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Ser żółty w plastrach. Mlek Pol 150 gramów. W promocji 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Więcej na Carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej.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 Już prawie 15.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Dwie ofiary śmiertelne, dwoje rannych i zablokowana droga krajowa numer 35. Na trasie ze świetnicy do Wrocławia w Wojnarowicach ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Kierujący osobówką prawdopodobnie próbował wykonać manewr wyprzedzania, wyjaśnia Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Niestety w wyniku tego no, zderzenia śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Manew został wykonany w nieodpowiednim miejscu. Stan trzeźwości kierującego ciężarówką tutaj nie budzi żadnych zastrzeżeń. Na miejscu cały czas pracują służby. Przed świętami wielkanocnymi ruch na polskich drogach będzie tylko coraz większy, dlatego też służby apelują o bezpieczną i rozważną jazdę. W okresie wielkanocnym kierowcy mogą spodziewać się więcej policyjnych patroli, zapewnia aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Od razu możemy powiedzieć, że nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które wsiadają pod wpływem alkoholu czy też środków podobnie działających i na każde wykroczenie policjanci będą konsekwentni, będą reagować. A dziś, Wielki Czwartek, rozpoczyna Triduum Paschalne, najważniejsze dla chrześcijan trzy dni w roku. W tym czasie wierni będą wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, mówi metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Właściwie to jest streszczenie całej wiary chrześcijańskiej. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I to się wydarzyło najpełniej, jak w pigułce, w te trzy święte dni. Dodajmy, że Triduum zaczyna się wieczorną mszą świętą. To najlepszy prezent na święta dla pracowników, tak podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy skomentował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Jednocześnie Karol Nawrocki skierował dokument w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. To nie blokuje jej wejścia w życie, powiedział wiceminister Gajewski. Przypomniał, że mechanizm w tej ustawie jest skuteczny, ponieważ nadaje Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Dlaczego on jest skuteczny? Bo jest prosty. Bo mamy inspektora pracy, który przeprowadza kontrolę, potem Okręgowy Inspektor Pracy wydaje decyzję. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów, nie musi iść do sądu, to się dzieje szybko. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do przekształcania umów to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Poseł Krzysztof Szczucki zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bohanek poinformował w mediach społecznościowych, że decyzję podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodatkowo sprawa Krzysztofa Szczuckiego została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego. Nie wiadomo, co jest powodem zawieszenia. Podczas głosowania w Sejmie nad odrzuceniem weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Krzysztof Szczucki był jednym z dwóch posłów PiS, którzy wstrzymali się od głosu. Drugim był Paweł Jabłoński. Pozostali członkowie klubu głosowali przeciwko. Sejm nie zdołał odrzucić weta. Dzień w polskim Radiu 24. Dziś wracamy myślą do chwili, która na zawsze zapisała się w historii świata i w sercach milionów ludzi. 21 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w ciszy watykańskich murów odszedł Jan Paweł II. Miał 84 lata. Jego pontyfikat, jeden z najdłuższych w dziejach kościoła, trwał 26 lat i na zawsze odmienił oblicze współczesnego świata. W tym roku ta rocznica przypada w Wielki Czwartek, dzień, który rozpoczyna Triduum Paschalne. Czas refleksji nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To właśnie wtedy Kościół zatrzymuje się, by wsłuchać się w tajemnicę miłości, ofiary i nadziei. 21 lat temu po raz pierwszy uroczystości Wielkiego Czwartku w Watykanie odbyły się bez obecności Ojca Świętego. Choroba nie pozwoliła mu już przewodniczyć liturgii, a jednak był obecny w modlitwie, w cierpieniu, w jedności z wiernymi na całym świecie. Dziś wspominając tamten wieczór nie wracamy tylko do chwili odejścia. Wracamy do do słów, które zostawił dzięki archiwalnym nagraniom. Powiedziałem przed czterema raty na Jasnej Górze musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażu ułatwionego życia, musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali słowa, które od lat poruszają serca i sumienia. Wypowiedziane ponownie na Westerplatte w 1987 roku wciąż brzmią jak osobiste wezwanie do odwagi odpowiedzialności do życia w zgodzie z własnymi wartościami. Gość Polskiego Radia 24 a z nami jest ksiądz profesor Witold Żelazny, pomoc kościołowi w potrzebie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pańca. Proszę księdza, na początek chciałabym wspomnieć Jana Pawła II, dziś 21. rocznica śmierci. Co nam pozostało po pontyfikacie papieża Polaka? Myślę, że to zaangażowanie, które potem się pojawiło, cały czas się pojawia w kościele, ta tak zwana opcja na rzecz ubogich. Myślę, że tym, co pozostało po pontyfikacie Jana Pawła II, to jednocześnie wyczulenie na wiele na tych, którzy są na marginesie. To on zaczął te pierwsze wizyty, pierwsze spotkania, to on miał odwagę o pewnych rzeczach powiedzieć głośno. I to jest następna rzecz, która została po podtyfikacie papieża Polaka. Papież, który nie bał się rozliczenia z przeszłością, który nie bał się stanąć w prawdzie, który zawsze mówił, że szukajmy prawdy, to prawda nas wyzwoli. Dziś 21. rocznica śmierci Jana Pawła II. Są już ludzie dorośli, którzy nie pamiętają polskiego papieża. Ja jestem z tego pokolenia, które urodziło się, gdy papież był i byłam już osobą dorosłą, kiedy papież Jan Paweł II odszedł. Zastanawiam się, jak dziś... No właśnie, pamięta ksiądz pokolenie JP2. Jak dziś by ta... Ta historia o papieżu Polaku przekazywana jest najmłodszym. Tutaj widać bardzo duże różnice, jeśli chodzi o podejście do papieża Polaka w Polsce. Mimo wszystko podziały polityczne, które się pojawiły, spowodowały także ataki na Jana Pawła II. Dużo zależy w tym momencie także od rodzin. Myślę, że Jan Paweł II jest jeszcze do odkrycia dla wielu. Dlatego, że wykorzystywanie jakiejkolwiek postaci w aktualnych zmaganiach, że tak to ładnie określa, ma to do siebie, że zazwyczaj się zapomina o tym, co naprawdę jest przekazem, że to, co istotne w świadectwie danego człowieka zostaje przekazane jak gdyby na ten drugi plan. Jan Paweł II jest typ, który w bardzo wielu rzeczach dokonał prawie że rewolucyjnych stwierdzeń. Które gdzieś nam umknęły po drodze. Myśmy tego nie zauważyli, choć jak niektórzy moi koledzy twierdzą, myśmy nie tyle tego nie zauważyli, to nie, zauważyli, nie chcieliśmy tego zauważyć. Proszę księdza, pomoc Kościołowi w potrzebie. Eee, waszym podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na całym świecie. Zbliżają się święta wielkanocne, jak one wyglądają w miejscach, w którym toczy się wojna? Czy to za, na Ukrainie, czy na no oczywiście ostatnie tygodnie to Bliski Wschód, który płonie? Czy to jest zagrożenie dla chrześcijan z tego regionu? No, niektórzy nawet katastroficznie mówią, że to jeden z ostatnich świąt, w których chrześcijanie będą obecni na Bliskim Wschodzie w swoim domu bo rzeczywiście sytuacja tam mieszkających naszych współbraci jest tragiczna. Proszę pamiętać, że w tym roku nie będzie uroczystych obchodów ani w Ziemi Świętej. Nie wiem, jak one będą wyglądały w Libanie. Dochodzą do nas przecież te informacje. Jest to kwestia dotycząca także bezpieczeństwa ludzi, w tym uczestniczących. Wiemy, że w Damaszku zostało świadomie odwołane wielkie uroczystości w Niedzielę Palmową, dlatego że jest zagrożenia, że nikt nie chce podjąć e, odpowiedzialności za to, co się może wydarzyć. W Syrii było um, uderzenie tuż przed, samymi, przed samą e, Niedzielą Palmową na mieszkańców jednej z chrześcijańskich wiosek. Reakcja była no, taka w sobie władz. Oni się boją, że w związku z nowymi zmianami prawa staną się we własnym kraju obywatelami drugiej kategorii, troszeczkę tak na zasadzie rezerwatów, muzeum. A oni chcą być normalnie w ziemi, której wyrośli, w której się urodzili, której są współ, ob, współgospodarzami od tysięcy lat, którzy byli tam przecież wcześniej, niż pojawił się islam. Oni chcą być w tym domu traktowani jako mieszkańcy w swoim domu. W tej chwili bardzo tragiczna sytuacja jest na południowym Libanie. Mamy tam cały czas, staramy się pomagać. Co Paradoksalna sytuacja. Myśmy tam pomagali w szkołach, które były w diecezji Tyru, maronickiej diecezji Tyru. W niektórych tych szkół pomagali także polscy żołnierze, którzy to są tam w kontyngencie ONZ-u. Teraz pomagamy... Siostrów, które stamtąd uciekły nauczycielom i dzieciom pomagamy w Bejrucie, w różnych miejscach. Dlatego, że oni zostali zmuszeni do opuszczenia swoich, swoich domów. Mają pytania, czy kiedykolwiek będą mogli wrócić. Oficjalnie państwo Izrael twierdzi, że to jest tylko sytuacja przejściowa, ale przejściowa sytuacja, w której wyrwano drzewa oliwne, wjechały buldożary, to już dla rolnika nie jest przejściowa sytuacja, bo on już nie ma do czego wracać. Proszę księdza, a czy można powiedzieć, że jest takie miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie ta sytuacja jest najtrudniejsza, bo ksiądz wspominał o Libanie, o, o, o Syrii, to, to są różne kraje, to jest bardzo szeroki region. Naprawdę, ale to jest trudne do, do wymierzenia, bo to będzie w jednym momencie w tym samym kraju mhm. będą normalne obchody. Nawet będą miały taki piękny wyraz. Myślę, że Jan Paweł II, którego wspominamy, cieszyłby się, jakby usłyszał, że w obliczu tych wszystkich zmian, które się dokonały, liturgia Wielkiego Tygodnia, w, na przykład w takim Homs, będzie sprawowana przez wszystkich wspólnie, bez względu na obrządki. Chrześcijanie niejako zjednoczą się w takim ekumenicznym, niesamowitym geście, ale z drugiej strony będą rejony na południu Syrii, gdzie... E, no nie będzie nikogo, że w starożytnej Ezra, w której parafie są od piątego wieku, nie będzie radosnego śpiewu o w stałym Chrystusie. Bardzo trudna jest ta sytuacja. Myślę, że smutne, może nie trudne, ale bardzo smutne. Będą to zawsze święta w grubie Bożym, w ogóle w Starej Jerozolimie. Miejsce śmierci, miejsce męki Chrystusa, a jednocześnie w tym momencie miejsce, które będzie prawdopodobnie miejscem Pustym, pustym, jeśli chodzi o obecność e, w liturgii sprawowanej, są cały czas prowadzone rozmowy. To jest, to jest bardzo bolesne, bo wspominamy największe wydarzenia naszej wiary. One się kierują, naszą myśl i nasze serca do Jerozolimy, a jest pytanie właśnie, jak to tam będzie wyglądało. Także są to, powiem w ten sposób. Dla niektórych trudne, dla niektórych bardzo trudne, dla wszystkich bardzo smutne święta. Prowadzicie SOS dla Ziemi, akcję SOS dla Ziemi Świętej. Na czym polega wasza pomoc? Mamy kontakt z siostrami, żbietankami, które są w Betlejem. Staramy się, staraliśmy się dalej, staramy się pomagać ich szkole poprzez różnego typu stypendia dla nauczycieli, żeby te dzieci mogły chodzić do szkoły, bo inaczej nie mają przyszłości na tym terenie. Staramy się pomagać także uczestniczyć w akcjach prowadzonych przez kardynała Pizza Ballą. Jeśli chodzi o Liban, Cedr Libanu, Cedry Nadziei, mamy kontakt z naszymi e, partnerami, e, z którymi mieliśmy różnego typu inne projekty, w tej chwili to są tak zwane emergency projekty, czyli takie... No, kupujemy jedzenie, żeby mogli w kuchni gotować, parafialnej, żeby ludzie, którzy są na ulicach Żuni, mogli zjeść normalny posiłek. Dalej kontynuujemy akcję dotyczącą pomocy rodzinom z Syrii, żeby mogły przeżyć święta. Mamy tam kontakt z tą parafią świętego, świętego Eliasza, której był zamach 22 czerwca w tamtym roku. Mamy kontakt z postaramy staramy się tam pomóc. Już się okazało, że wojna i za, za te wszystkie zawirowania logistyczne spowodowały że no, mimo naszych wszystkich wysiłków paczki dotrą do większości osób dopiero po świętach 9 kwietnia. Proszę księdza jak, jaką rolę pełni kościół w czasie wojny, bo z jednej strony no oczywiście zaraz też będę chciała porozmawiać o świętach wielkiej nocy, o istocie tych świąt. Rozpoczyna się triduum paschalne, męka, śmierć i zmartwychwstanie, zmartwychwstanie, które daje nadzieję. W miejscach, w które toczy się wojna, to jest jedna wielka niepewność i mm, ksiądz wspomina o tym, że udzielacie Wsparcia, natomiast jaką też rolę pełni tam Kościół na miejscu, miejscu wojny? Jest punktem odniesienia dla ludzi, to nie tylko dla ludzi wierzących. Do punktu, w którym są pomoc, jest wydawane lekarstwa, czasami zamienniki lekarstw w Damaszku, w Patriarchacie Melkickim, Przychodzą także muzułmanie, którzy w walkach pomiędzy sunitami, a druzami musieli opuścić swoje miejscowości na południu Syrii. Kościół jest takim punktem odniesienia. To przepięknie właśnie teraz może widać. Mam w oczach taką siostrę z, z, z zgromadzenia m, pasterza, dobrego pasterza, maronickiego zgromadzenia, która mieszka niedaleko Balbeku, ze swoim zgromadzeniem oni już w czasie poprzednich e, ataków na Hezbollah otwarły swoje siostry, swój dom, swoją szkołę, wtedy przyjęły tysiąc osób. Z tego, co wiem, to siostra już otwarła to samo, zrobiła to samo, co było poprzednio i większość osób, które uciekają, to są paradoksalnie rzecz biorąc muzułmanie, To są szyjci, którzy opuszczają tamte tereny. Ta siostra otwiera ten dom, bo oni mówią, oni to nawet, to też takie są bardzo bolesne, jeśli chodzi. Myśmy się spotkali, że siostry mają też pod opieką małe dzieci, które w zamieszaniu wojennym zostały porzucone, um, siostry je przygarnęły, wychowują je. A więc Kościół nawet dla ludzi niewierzących staje się takim miejscem, przystanią spokoju. Jednocześnie bardzo ostro, ja to zawsze mówię, to jest dla mnie taki przykład, e, proszę Panią, i no, niesamowitego siły, charakteru i działania Pana Boga. przecież sobie wyobrazić, że podczas ostatniej zamieszku, z ataków i bombardowań ze strony Izraela na pozycję Hezbollahu. Uciekali w południowym Libanie, tak. W południowym Libanie, tak. Uciekali żołnierze i schowali się u niej, chcieli się u schować w klasztorze, a siostra była w kuchni, złapała kopystę i wygoniła. I powiedziała, że wasze kobiety, tak, jak żeście sobie zrobiły woj zrobili wojnę, to teraz walczcie, a nie chowajcie się za spódnicami. I według wszystkich, którzy tam byli, ona powinna zostać błyskawicznie zastrzelona i zabita. A na czym polegało Boży Cud? Że żołnierze Hezbollahu, bojówkarze opuścili. I to też pokazuje, jak czasami poprzez ludzi kościoła na tym terenie po prostu potrafi działać Bóg. Właśnie takim ludziom chcemy tam pomagać. Czy od wybuchu wojny 28 lutego na Bliskim Wschodzie, no wy tutaj na miejscu patrzycie z przerażeniem na to, co dzieje się w tamtym regionie? Macie sygnały, że tych potrzeb jest coraz więcej? To nas dotknęło w, na, w każdym wymiarze. Przerwał się łańcuch dostaw. My cały czas pomagamy około 50 rodzinom w, w okolicach Betlejem, na zachodnim brzegu Jordanu, którzy produkują różne rzeczy z drzewa oliwnego. Yy, na całe szczęście mieliśmy zapasy, więc yy, przyjechały rzeczy, a nam się kończą, bo, bo się przerwały jakiekolwiek dostawy z terenu państwa Izrael. To jest sytuacja taka, że mieliśmy projekt, w którym chcieliśmy pomagać młodym ludziom chrześcijanom z Syrii, którzy studiują w Libanie. Wykształcenie z podstawową bronią chrześcijań na tym terenie. To właśnie wykształcenie pozwala im zachować także ich wpływy, także pozwala im spokojnie tam trwać. Ponieważ akuratnie takie mieliśmy możliwości, oni ty pięknie produkują mozaiki z kamieni, naturalnych kamieni z tamtych terenów. Mamy no, w tym momencie e, ci młodzi ludzie stoją przy gaczkach w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Żunii i przygotowują jedzenie dla tych, którzy są na ulicach, więc nam się e, to dotknęło nas i od strony naszego tutaj działania i także naszych projektów, które część zostały jak gdyby odsunięte w czasie, no bo w momencie, tak. kiedy walą się domy, kiedy ludzie nie mają co jeść, gdzie mieszkają, którzy uciekli z resztką swoich ubrań z jedną walizką, no to wiadomo, że nie będziemy się zajmowali w tym momencie gwałtownie edukacją, bo będziemy starali się pomóc im w tych najbardziej potrzebnych rzeczach na miejscu. Czy można powiedzieć, że ta naj, największa koncentracja hmm, waszej organizacji jest na Bliskim Wschodzie, czy też inne regiony świata? Też inne regiony świata. Jest bardzo trudna cały czas sytuacja, jeśli chodzi o Nigerię. Nigeria. Bardzo trudna mm -hmm. sytuacja, tak. I to jest sytuacja w różnych miejscach, z różnych powodów. W ogóle cały ten pas Sahelu, czyli, aż, czyli ten pas poniżej jak gdyby Sahary idący od Sudanu aż tam daleko przez Nigerię Niger to on de facto jest cały czas, może nie płonie, ale na pewno mocno dymi. To jest miejsce, w którym się cały czas wszystko kotuje E, Staramy się tam pomóc, bo to jest częściowo pomoc także humanitarna. Czasami jest to pomoc, żeby oni mogli spokojnie tam trwać. E, w tym momencie niepokoje dotykają także północnych części Kamerunu. E, ludzie po prostu stamtąd uciekają. uciekają w ramach swojego kraju. Problem polega na tym, że Kamerun jest złożony z dwóch części. Jedna jest frankojęzyczna, a druga jest anglojęzyczna z frankojęzycznej, uciekają do tej anglojęzycznej i natrafiają na pierwszy problem. Jesteśmy w jednym kraju, ale mamy się porozumieć. Więc tutaj też staramy się także przez polskich misjonarzy, którzy jeśli chodzi o Afrykę, to podstawowym takim naszym kontaktem w działaniu to jest kontakt z misjonarzami. To są ludzie, no którzy... No właśnie, bo jestem też bardzo ciekawa, skąd wy czerpiecie informacje o tym, jak wygląda sytuacja w danym miejscu w tak odległych zakątkach świata, że wiecie, że tam trzeba kierować pomoc. Zastanawiam się też, jak to jest komunikacją. No ja tutaj e, oczywiście często rozmawiam z, z ekspertami e, międzynarodowymi, którzy mówią, że no nie wiem, jest blokada informacji, czy to dotyczy Iranu, czy to dotyczy Izraela, więc podejrzewam, że to jest też dla was bardzo duże wyzwanie, żeby... A, uzyskać informacje, sprawdzić, jak, jak tam jest, a dopiero później organizować pomoc? Tym, co jest naszą atutem w tym momencie, jest to, że sekcja polska pomocy Kościołowi w potrzebie jest sekcją polską. My jesteśmy częścią papieskiej fundacji, którą została przekształcona organizacja Ojca Werenfrida Frida przez papieża Benedykta XVI i, i to nam daje możliwość tego, że na przykład mówiłem pani o zdjęciach z Libanu. Ja tak. je znam dzięki temu, że mamy taką specjalną swój serwis. I w tym serwisie zostały zamieszczone kilka dni temu, dwa dni temu zostały zamieszczone aktualne zdjęcia. Że ja mogę e, poprzez naszych współpracowników, których mamy tam na miejscu zadzwonić, zapytać się. Oni są nawet w stanie tam czasami podjechać, jeśli chodzi o na przykład o Liban. To samo jeśli chodzi o Syrię czy o Ziemię Świętą. Jeśli chodzi o kraje afrykańskie, dokładnie ta sama a, droga. Tutaj bardzo dużą pomocą są nasi najlepsi ambasadorzy. Ja uważam, że w ogóle misjonarze powinni mieć status ambasadorów. Oni robią taką robotę. Oni naprawdę to są ludzie, którzy nie tylko pomagają, jeśli chodzi o wiarę, to są także ludzie, którzy mówią dobrze o naszym kraju. Mówią nie słowami, tylko czynami. My się bardzo wielu ludziom tam w Afryce kojarzymy z misjonarzami. Z tymi, którzy tam przybyli, którzy tam zrobili szpital, wybudowali szkołę, którzy tam pomagają w ich codziennych rzeczach. Tak się dokonują. Zawsze jest taka zasada, my prosimy tych misjonarzy, jak przybywają do Polski, też przychodzą do nas po taką swoją pomoc na początku. Prosimy ich zawsze, piszcie razem z nami te projekty. Te projekty są składane do centrali, staramy się je realiz realizować. Bo to jest ta droga. Bo najlepsza droga jest wtedy, kiedy my bezpośrednio znamy, kiedy jest od drzwi do drzwi y tak działa papieska fundacja, że stara się te wszystkie biurokratyczne rzeczy, no nie zawsze to wychodzi, a one są konieczne, zmniejszyć po prostu. Proszę księdza, to jeszcze zapytam. Przed nami święta Wielkiej Nocy. Dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne. W ogóle ten Wielki Tydzień to jest najważniejszy okres w roku liturgicznym Kościoła Katolickiego. Proszę powiedzieć, jaka jest ta symbolika świąt Wielkiej Nocy i Wielkiego Tygodnia? Odwołam się do swojego doświadczenia przeżywania liturgii całego Wielkiego Tygodnia w Damaszku. Szczerzałam wtedy liturgię, taka była prośba dla wspólnoty haldejskiej, która wtedy uciekała w też w czasie wojny. To też była wojna w Iraku. To są przede wszystkim, oni mi to pokazali, to są święta takiej nie tylko głębokiej zadumy, ale przede wszystkim nadziei, że stało się jutro. I to chciałbym podkreślić. To jest coś niesamowitego, co pokazuje liturgia Orientu. My cały czas mówimy o tym, co się wydarzy. My cały czas mówimy, oczekujemy, cały czas ludzie zachodu myślą o tym, co się, co się wydarzy. A oni przypominają, że w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią się już wydarzyło. My już zostaliśmy odkupieni. Ani i ja jesteśmy już dziedzicami nieba. Każdy z nas ma w domu ojca, swoje mieszkanie, ma swój apartament ze własną tabliczką na drzwiach. Że to celebracja jest radości tej, że Bóg w swojej miłości ofiarował człowiekowi dary, na które nigdy z nas żaden nie mógłby zasłużyć. I my już jesteśmy tego dziedzicami. Myślę, że ta świadomość właśnie tego, co teologia nazywa eschatologią zrealizowaną, była tym, co najbardziej mnie dotknęło, kiedy razem z naszymi braćmi w Oriencie świętowaliśmy Pro... święta wielkanocna. Bardzo dziękuję za rozmowę, ksiądz profesor Witold Żelazny. Pomoc Kościołowi w potrzebie. Był gościem Polskiego Radia 24. Bóg dziękuję i składam życzenia wszystkim słuchaczom. Niech Pan da Wam radość, da Wam siłę. Da wam świadomość darów, jakie otrzymaliśmy. Poznajmy godność, jaką otrzymaliśmy w Chrystusie. Jest 15.55 w studiu. Marek Klapa, Marcin Zawada. Popołudniowa zmiana, czas start. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od sumy wydarzeń, podsumowanie najważniejszych wydarzeń tego dnia. Odwiedzimy również regiony. Będzie między innymi Łódź, Poznań oraz Katowice, a zatem trochę kilometrów na mapie Polski zrobimy. Przed osiemnastą gospodarka. Oj, dzieje się w gospodarce za sprawą orędzia Donalda Trumpa. L lubisz te tematy. A, pewnie, że lubię. Ty widziałaś wykres zaropy naftowej dzisiaj? Ja pamiętam, jak ja ostatnio ha. razem z Tobą rozmawiałam i dyskutowałeś, jak to się wszystko zmieniało. Ale żeby nie na... było... Drodzy Państwo, żeby Państwo nie widzą tego Państwa, ale to, jak się po prostu oczy robią takie e, no, wielkie i zachwycone marka, jak tylko widzi, jak coś się dzieje na giełdzie, to naprawdę bezcenne. Zaraz powiesz, że na widok pieniędzy źreniczce mi się rozszerzają. Na widok tego całego zawirowania. Dobra, e, ale żeby nie było, że tylko gospodarce, chociaż pewnie wątki gospodarcze też będą. Będziemy mieli komentarz polityczno-publicystyczny, czyli debatę dnia po godzinie 18. Jacek Regina Zacharski, politolog oraz Agaton Koziński, publicysta na naszej antenie. To Marcin, jakie ty tematy w rozmowach politycznych? W gospodarce Jacek się gorzej. dzieje i w polityce też się, drogi panie Marku, dużo dzieje. Między innymi pani ministra, jeszcze ministra klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska, która jest ministrą. Pytanie, czy będzie, bo są dyskusje wewnątrz koalicji. Między innymi Polska 2050, czyli były koleżanki i koledzy panie ministry i koledzy z PSL-u. Zastanawiałem się, czy poprzeć, czy nie poprzeć i co zrobić. No i politycy tych dwóch partii będą dziś e, moimi państwa gośćmi. Katarzyna Nowakowska, to też wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Polska 2050 i Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL-u, czyli i o cenach paliwa, i też o 500+, plus po 10 lat minęło. Będzie no, już 10 lat, właśnie to tak. Już jest dziesięć... I to było chyba właśnie kwietnia, Dokładnie tak? tak? Dokładnie tak. czas tak. Jak zmiany czas szybko leci, I czy w tych dziesięciu latach? O to zapytam panią wiceministrę. Marek Klapa, Marcin Zawada zapraszają państwa po godzinie szesnastej, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia. Klama. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone nautika 30% taniej. A z kuponem Lidl Plus szynka wieprzowa XXL marki Rzeźnik. Tylko 6,99 za kilogram. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 99 groszy przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca.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 Po reklamie Ogłoszenie społeczne Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ogłoszenie społeczne.